Więc dzisiejsze spotkanie ma temat 12 kroków Szkoła łaski i miłosierdzia Jest to temat przygotowany na podstawie tej książki, którą właśnie tutaj mam w ręku Książka napisana przez Gero Herendorfa Helge Zikampa i Karin Prenzel zatytułowana W szkole łaski i miłosierdzia Ksiądz Romuald Jaworski w przedmowie do wydania polskiego książki w Szkole Łaski i Miłosierdzia tak między innymi napisał takie zdania. Świadectwo osób, które korzystały z tego programu w grupach organizowanych przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw w Sychar wzmacniało przekonanie, że ten sposób pomagania osobom cierpiącym zagubionym, zniewolonym grzechem i innymi nieszczęściami jest wart popularyzowania. Prezentowana tu publikacja pozwala zobaczyć sposoby współpracy psychologa i psychoterapeuty z jednej strony, a z drugiej pasterza, i kierownika duchowego. Znaczącą wartością programu Wreszcie Żyć – 12 kroków ku pełni życia jest doświadczenie pracy grupowej i świadectwa przeżywanych zmian. Przeżywanie intensywnego rozwoju w kierunku dojrzałości psychicznej i religijnej. Udział w programie umożliwia przejście od funkcjonowania w biernej roli przedmiotu oddziaływań do aktywnej roli bycia podmiotem, czyli świadkiem zaistniałego procesu i jego owoców. Tyle, jeżeli chodzi o księdza Jaworskiego. Ja jeszcze jako ciekawostkę dopowiem, że ksiądz Romuald Jaworski, profesor, jest to ksiądz z wykształcenia psycholog. On jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce i jest jednym z inicjatorów tej drogi 12 kroków w Polsce. Jest też autorem tej książki, autorem, w zasadzie tłumaczem, jest osobą, która przetłumaczyła podręcznik 12 kroków z języka niemieckiego na język polski. Ten podręcznik, z którego korzystamy na naszych warsztatach. Wszyscy... Jakby sobie zdajemy sprawę, że, i może się z tym zgadzamy, że czasy, w których żyjemy, niekoniecznie są dla nas łaskawe. One się charakteryzują tym, że no, większość społeczeństwa zachodniego odnosi takie niemiłe wrażenie, że nieustannie biegniemy za tym, co istotnie, istotne w życiu, a tak właściwie nigdy tego nie osiągając. Zwiększamy tempo życia, staramy się poprawić jego efektywność za wszelką cenę i tą ceną jest upadek naszych relacji, samotność, izolacja, brak poczucia przynależności i bezpieczeństwa, brak poczucia sensu życia. Skutkują one często nawet chorobami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, i uzależnieniami, z których niejednokrotnie człowiek nie jest w stanie sam się wydobyć. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na tzw. warsztaty uzdrowieniowe. Włączyć miłosierdzie Boga. Kościoły chrześcijańskie, a także wspólnoty, które istnieją przy, tych, przy kościołach, muszą wyjść naprzeciw tym problemom. ale potrzebnych do tego sposobów niejednokrotnie muszą się dopiero nauczyć. Człowiek będący w długim już cierpieniu i na własną rękę, próbujący znaleźć rozwiązanie, często doznaje rozczarowania, gdyż nie udaje mu się zmieniać siebie i swojego życia. Podpowiedź, aby zaufać Bogu i Jego prosić o pomoc, nie zawsze przynosi ulgę, a może oznaczać dla człowieka kolejne brzemię, kolejny obowiązek, który trudno wypełnić. Człowiek, który wielokrotnie poniósł klęskę, ratując się własnymi siłami, nie chce kolejnego, nowego przepisu. Tak naprawdę to, czego potrzebuje człowiek, to doświadczenie łaski i miłosierdzia. Taką potrzebę zauważono na początku XX wieku, zaczął formować się ruch grup samopomocowych. W 1935 roku powstały ruch anonimowych alkoholików, powstały w Stanach Zjednoczonych, stworzył z programu 12 kroków narzędzie pracy terapeutycznej, która dała szansę na wyjście z uzależnienia. Bardzo wcześnie nawiązała się współpraca ze środowiskiem lekarskim, a potencjał tego programu dostrzeżono w kontekście nowo rozwijających się ruchów świeckich i religijnych. Zaczęły z niego korzystać także kościoły europejskie. Z tego względu, że powstało mnóstwo tych grup, różne odłamy, tu chciałbym zaznaczyć bo to jest bardzo ważne że korzenie tego ruchu tych grup samomocowych, z których później powstał program 12 kroków korzenie były mocno osadzone w chrześcijaństwie te grupy przychodziły różne o ewolucję także dobrze jest żeby na to zrozumieć nasz program tych 12 kroków sycharowskie warsztaty to jest chrześcijański program 12 kroków i na tym się opiera. Są, jak wiemy, grupy AA, anonimowi alkoholicy i grupy skupiające ludzi o różnych uzależnieniach. Są to grupy i świeckie, i religijne, dwunastokrokowe. Ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jeżeli chcemy znaleźć, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, uważamy się za chrześcijan, żebyśmy jednak szukali pomocy w tych grupach osadzonych mocno w programie chrześcijańskim, który jest mocno po prostu wyeksponowany w tym programie warsztatów. Jaki jest cel kursu 12 kroków, cel kursu Miłosierdzia. Autorzy książki chcieliby nakreślić, czym idea grup dwunastokrokowych może stać się dla wspólnot chrześcijańskich. Grupy Wreszcie Żyć wspierają tworzenie Kościoła otwartego na komunikację ze światem. Wspierają Kościół jako miejsce doświadczenia miłosierdzia. Oferują pomoc bazującą na łasce i naukę o usprawiedliwieniu grzesznika, co umożliwia człowiekowi stanięcie w prawdzie odnośnie swojego obecnego stanu życia w nadziei, że Bóg dokona przemiany. I te grupy dwunastokrokowe mogą też być dużym wsparciem w duchowej odnowie Kościoła głód życia, o czym wspominaliśmy na początku. Obecnie jest tęsknota za zdrowym życiem oraz tęsknota za wewnętrznym i zewnętrznym uzdrowieniem. To są kwestie coraz bardziej poruszane w społeczeństwach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Kościoła. Człowiekowi XXI wieku chodzi o coś więcej niż przeżycie, i utrzymanie się na powierzchni. Wielu zauważa pułapkę szkodliwych zachowań. Chodzi o to, że goniąc za tym życiem, w tej sferze, w jakiej się znajdujemy, często sobie nie radzimy z różnymi sytuacjami. Próbujemy sobie na własną rękę radzić z tym wszystkim. I to niekoniecznie wyzwala, wyzwala nas, prowadzi nas do jakiegoś wyzwolenia, do rozwiązania tych sytuacji. To, że nam się nie udaje, pomimo że próbujemy, może też jakby w kolejnej fazie wywoływać w nas takie szkodliwe zachowania. Szkodliwe zachowania, takie jak praca do wyczerpania, nie potrafimy mówić nie, mówić nie, wtedy kiedy jest to potrzebne. Wyniszczająca stała gotowość pomocy, jeżeli nie potrafimy postawić granic. Nie potrafimy przyjąć pomocy i pomimo przerastających nas problemów, zostajemy z tymi problemami sami. I te szkodliwe zachowania w konsekwencji mogą prowadzić nas do zaburzenia osobowości, do nerwic, do uzależnienia od alkoholu, narkotyków, pracy, zakupów, od różnych innych rzeczy, erotyki, relacji, sprzątania, hazardu i jeszcze wielu, wielu innych. Niektóre z tych przyzwyczajeń mogą być wręcz niszczące dla nas. Yy, wielu, yy, wiele osób, którzy w takim jakby kozim rogu są zapędzeni, którzy zaczynają się znajdować w, takim, yy, w takich sytuacjach bez wejścia mogą powiedzieć, tutaj cytat jednego z uczestników yy, grup Jako dzieci nauczyliśmy się, że w określonych trudnych sytuacjach lepiej schować uczucia i zamknąć się sobie. Doświadczyliśmy boleśnie w dzieciństwie że wyrażając swoje pragnienia i potrzeby zostaniemy odrzuceni. Nauczyliśmy się wypierać ból i złe samopoczucie i tak zachowujemy się, będąc dorosłymi. Nie potrafimy we właściwy sposób wyrażać bólu, strachu, złości. Tłumimy nasze prawdziwe uczucia, gdyż otoczenie postrzegamy tak samo jak w dzieciństwie. Tu chodzi o proces naszego dzieciństwa i proces dojrzewania. Jeżeli nie przebiega on tak, jak należy, człowiek dorosły może stać się za bardzo uległy i może ukrywać swoje uczucia, szczególnie negatywne, obawiając się odrzucenia. Wiele osób, szuka jakby rekompensaty tego tłumienia uczuć poprzez ekstremalne zachowania w określonych sytuacjach są na przykład przesadnie zgodni z powodu lęku wstydu, poczucia winy prowadzi to dalej do błędnych powstaw a te powodują coraz więcej problemów i takie zachowania, które którymi chcemy sobie zrekompensować różne takie Nasze niezaspokojenia zaczynają być obsesyjnymi. Wykonujemy określoną czynność przesadnie. Na przykład może to być obsesyjna praca, obsesyjne sprzątanie, zakupy, seksualność, perfekcyjność i wiele, wiele innych. Dobre samopoczucie mogą zapewnić już jedynie alkohol, lekarstwa i narkotyki. Są to już symptomy zniewolonego zachowania. Wypierając prawdziwe uczucia i myśli i zaprzeczając im, myślimy niejednokrotnie, iż w ten sposób sobie, sobie pomagamy. W celu uniknięcia bólu ludzie często szukają i zaczynają przyjmować różne środki znieczulające, niekoniecznie są to yy, środki medyczne. Yy, zaczy, zaczynamy się w taki dziwny sposób zachowywać, próbujemy ratować własną twarz przed sobą i innymi, ryzykujemy izolację i samotność, nie chcemy pokazać sobie i innym swoich prawdziwych, bolesnych uczuć. To jest to, co mówione dzisiaj było chociażby uciekamy od tej, od tej prawdy o sobie i o, o, o naszej sytuacji życiowej. Na zewnątrz pokazują, że wszystko jest w porządku i nadmiernie zaczynamy się troszyć o swoje rodziny, o nie wiem, pracę w parafii, pracę zawodową. Chcemy jakby czymś wypełnić, tą naszą pustkę albo nasze te lęki, chcemy jakby zagłuszyć. To wszystko, co nam w jakiś sposób nie pasuje, co gdzieś nas uwiera, szukamy jakby takich, takich zachowań, które potrafią nam pomóc, żeby zapomnieć, albo żeby przez jakiś czas przestać o tym myśleć. Do tego właśnie zmierzają takie różne, różne uniki. Jak powstał program 12 kroków? Też były różne koleje, tak jak mówiłem, to zaczęło się na początku XX wieku. Był taki pan, który się nazywał Frank Buchman. On żył w latach 1878-61. To był Amerykanin niemieckiego pochodzenia. Był założycielem misyjno-ewangelickiego misyjno -ewangelickiego ruchu, tak zwanych ruchu grup oksfordzkich. Po różnych doświadczeniach doszedł do takiego stwierdzenia, między innymi w którymś opracowaniu tak pisał zacząłem widzieć siebie jak Bóg na mnie patrzył. To był całkiem inny obraz siebie od tego, jaki zwykle miałem. Opadły mi łuski z oczu i zrozumiałem, że mój grzech, moja pycha, mój egoizm i nieprzebaczenie yy, rozdziela mnie od Boga. Prosiłem Boga, aby mnie zmienił. I od tego dnia zaczął pomagać ludziom, ale nie dlatego, że był nauczycielem, ale z powodu yy, tych przeżyć, które, które doznał. Yy, z powodu tego, że jak twierdził, jak w końcu stwierdził, że sam był grzesznikiem i otrzymał przebaczenie. Na zebraniach grup, tak zwanych prywatkach, one były tak bardzo luźno na początku organizowane. To było dosyć istotne już właśnie na początku tego ubiegłego stulecia, że wszyscy uczestnicy byli sobie równi, zarówno robotnicy, jak i arystokracja. Zdarzyło się, że też uczestnili w tych spotkaniach głowy państw, nawet królowie, których Buchman zapraszał. Opowiadali, jak dzięki doświadczeniom Boga przeżywali przemianę. Te grupy oksfordzkie działały w latach dwudziestych i trzydziestych. Chodziło o rozpalenie żywej wiary w skostniałym kościele. W latach 30. -tych z tych grup oksfordzkich zaczęła wyodrębniać się gałąź o nazwie Anonimowi Alkoholicy. Może niektórzy z Was słyszeli o takim panu, który się nazywał Harvey Firestone. To był producent opon. Jego syn był silnie uzależniony od alkoholu. na tych no właśnie. Na jednym ze spotkań grupy oksfordzkiej syn właśnie tego przemysłowca uwierzył, czyli przeżył nawrócenie. To były bardzo dobre. Opony były dobre też, tak. Po tym wydarzeniu przez długi okres pozostał trzeźwy i jak na tamte czasy, to było coś niesamowitego. Jako lekarz domowy określił to jako cud, cud medyczny. Możemy obserwować, że w tym okresie te grupy AA zaczęły się dosyć znacznie rozwijać. Był też taki pan Bob Wilson, makler z Wall Street, który po krachu na giełdzie w październiku 1922 został alkoholikiem ale już w grudniu przeżył uzdrowienie. Próbował pomagać innym alkoholikom, ale bez efektów. W którymś momencie spotkał takiego człowieka, który, który tak do niego powiedział. Bill, Ty mówisz kazania tym ludziom, a Tobie kazanie nie pomogło. Zmień strategię. I gdy w 1935 roku był w takiej sytuacji, że gdzieś tam był w podróży służbowej, był w hotelu, i dopadła go taka mocna pokusa upicia się na umór. Jako były alkoholik, wiemy wszyscy, że alkoholicy nigdy nie są zdrowi, że alkoholikiem jak się jest, to jest się już do końca życia. Jego w tym momencie, możemy powiedzieć, dopadło. Ale całe szczęście jakby jeszcze zaczął panować nad sobą, zaczął szukać ratunku. Wiedział, że w tym mieście, w którym przebywa są grupy AA, i chciał, szukał po prostu kontaktu z tymi osobami. Trafił na takiego gościa, notabene to był lekarz. Trafił na takiego gościa, któremu zaczął opowiadać swoje życie. Wywiązała się dosyć taka długa rozmowa, zaczęli się wymieniać swoimi doświadczeniami. Jak się okazało, ten gość, z którym rozmawiał, on w zasadzie otrzymał pomoc poprzez to spotkanie. Czyli ten Bob Wilson, który był nagle w potrzebie, szukał pomocy, zaczął opowiadać o sobie. Okazało się, że ta jego opowieść bardzo pozytywnie wpłynęła na jego rozmówcę. I ta rozmowa była taka dosyć ważna, jak się okazuje, przełomowa dla jednego i dla drugiego, bo obydwu uświadomiła, że jakieś kazania, jakieś homilie, jakieś, nie wiem, receptury podawane, sposoby, które wydawać by się mogło, mają natychmiast pomóc. To nie o to chodzi, że świadectwa ludzi, którzy przeżywają własne życie, to jest to, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi, że być może przez to świadectwo nie pomagamy sobie, mówiąc to świadectwo, ale pomagamy innym. Jeżeli inni usłyszą to świadectwo od nas, zawsze mogą powiedzieć swoje świadectwo. I w tym momencie właśnie ludzie zaczęli za, zauważać ogromną moc leczenia różnych, różnych takich stresowych sytuacji, różnych uzależnień poprzez opowiadanie o swoim własnym życiu. To spotkanie było fundamentalne dla Ruchu, yy, ruchu yy, Anonimowych Alkoholików, dla Ruchu AA. Yy, tu w międzyczasie yy, takie stwierdzenie mamy, yy, powstanie programu 12 kroków. Nie zawdzięczamy żadnej mądrej głowie, ale był to duchowy proces przebudzenia chrześcijaństwa na początku XX wieku. Yy, Ci, którzy chodzą do Kościoła, myślę, że większość z nas chodzi, może zauważyć, że Bóg w różnej sytuacji znajdzie taki sposób, żeby na tą taką ogólnie panującą sytuację znaleźć sytuację wyjścia i podanie jakby ludziom tej drogi tych grup samopomocowych które później się przekształciły w te 12 kroków, to było niczym innym, jak po prostu podarowaniem narzędzia przez, przez Pana Boga ludziom. No właśnie, tu jest ten doktor Bob Smith, który rozmawiał z tym bilem Wilsonem, z MacLerem. to o tych dwóch mówiłem wcześniej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na te nazwiska, być może one się gdzieś tam natrafimy w różnych naszych poszukiwaniach, sam Schumacher, duchowny Kościoła Episkopalnego Frank Buchman, pastor luterański i ojciec Ed Dowling, ksiądz jezuita początek ruchu grup oksfordzkich to jest to o czym mówiłem to już też no właśnie więc tych dwóch panów Bob Wilson i ten lekarz, którego nazwisko mi uciekło, właśnie zawarli takie porozumienie. Bob Smith, właśnie, nauka teologiczna grupy oksfordzkiej opierała się na założeniach, że ludzie są grzesznikami, ale ludzie mogą zostać przemienieni. Przemieniony człowiek ma bezpośredni przystęp do Jezusa Chrystusa, do Boga. Bóg także dzisiaj działa cuda. Ci, którzy sami zostali przemienieni, mają zadanie prowadzić innych do przemiany. I Bill Wilson włączył do, filo do filozofii ruchu AA pięć zasad grup oksfordzkich. Bill Wilson, to dla przypomnienia ten, były makler giełdowy. Zawierzyć siebie Bogu, słuchać woli Boga, przeprowadzić ocenę swojego życia, odbudować i przemienić swoje wnętrze, dzielić się z innymi doświadczeniem własnej przemiany. Do tych postaci, które wymieniłem wcześniej, możemy jeszcze dodać, i w zasadzie powinniśmy, postać pastora, który nazywał się Sam Shoemaker. Był to duchowy mentor Billa Wilsona. Właśnie poprzez jego liczne traktaty i kazania, które dotyczyły wiary, uczciwości względem siebie, oceny siebie, słabości charakteru, modlitwy, doświadczenia Bożej Mocy, wspólnoty, doświadczenia bycia równym pośród grzeszników, bycia świadkiem, Prowadzenia innych do przemiany i innych. Yy, wszystkie te zagadnienia, wszystkie te przemiany, yy, wszystkie te tematy można znaleźć yy, w sformułowanych później przesłankach, z których później powstał program 12 kroków. Yy, duchowy charakter głównych zasad tych grup AA Spotkał się z uznaniem również w kręgach katolickich ponownie. Ojciec Ed Dowling, jezuita i ksiądz, jako pierwszy dostrzegł zaskakujące podobieństwo między duchowymi doświadczeniami Ignacego Lajoli i dwunastoma krokami anonimowych alkoholików. On również zadbał o to, aby tak zwana Wielka Księga, w której zawarto historię i filozofię ruchu AA, została uznana przez decyzję Kościoła Katolickiego w Nowym Jorku. Dwanaście kroków, jak się okazało i okazuje, jest to program dla wielu. W zasadzie można powiedzieć e, śmiało, że jest to program dla wszystkich poszukujących i wszystkich potrzebujących. E, w 1967 roku w mieście St. Pauli w Minnesocie założono grupę kobiet i mężczyzn pod nazwą Emotions anti Mouse. co na polski możemy przetłumaczyć jako y, anonimowe osoby nie dające sobie y, rady ze swoimi emocjami. Fundamentem y, te, tej grupy, y, jakby programem był właśnie program 12 kroków. I oto jedno ze świadectw yy, uczestniczki tych grup. Myślę, że wielu spośród nas nie daje już sobie rady ze swoim życiem. Jesteśmy wszyscy w różny sposób bezsilni i co alkoholikowi przychodzi tak trudno, a więc oddać swoją urojoną wielkość i swoją pychę nam przychodzi jeszcze trudniej. Kto bowiem nie przyznaje tak namacalnie jak alkoholik swojej niemocy, łatwo może sobie i innym coś mówić. Właściwie na przekór wszystkim siłom, na których działanie jesteśmy wystawieni, powinniśmy, powinny istnieć grupy, w których moglibyśmy wszystko wyznać. Nasze lęki, naszą e, niezdolność do panowania nad własnymi uczuciami, nasze deficyty w małżeństwie i w wychowaniu bezradność wobec choroby i śmierci. Wymieniając tylko niektóre, z pewnością mamy podobnie jak w grupach AA doświadczenie, że tam, gdzie przyznajemy się, że jesteśmy skończeni, powstaje szansa na nowy początek. Czyli od tego należy zacząć, że musimy w końcu się przyznać do tego, że już dalej nic nie możemy. Był jeszcze taki Szwajcarski psychiatra nazywał się właśnie Paul Tournier. Był przekonany, że myśli Buchmana miały znaczny wpływ na inne zjawiska w medycynie i w kościele ewangelickim. Jak pisał, Frank Buchman zamknął rozdział czystego racjonalizmu i rozpoczął nową erę, w której uwagę zyskało to, co emocjonalne i irracjonalne. A jeżeli chodzi o Kościół. To yy, tak powiedział, przed Buchmanem Kościół widział swoje zadanie w nauczaniu i głoszeniu, ale nie w odkrywaniu, co się dzieje w ludzkiej duszy. W Kościele księża nie słuchali, oni byli tymi, którzy zawsze mówili. Yy, Buchman pokazał, że w sile ciszy działa siła Boga. Od przeżyć do wreszcie żyć. E, procesy w drodze 12 kroków. E, zajmiemy się tak za chwilę i dosyć krótko e, jednymi z wielu sytuacji, które nas mogą spotykać w życiu, e, w naszych rodzinach. Prawidłowe i dysfunkcyjne struktury rodzinne jak ogólnie funkcjonuje życie, człowiek uczy się właśnie w rodzinie. Termin przeżyć oznacza stan, w którym ludzie nie radzą sobie z zewnętrzną lub wewnętrzną sytuacją w ich życiu, unikają konfrontacji z rzeczywistością i wyrabiają w sobie niezdrowe sposoby zachowań jako strategia przetrwania. Jeżeli takie strategie przetrwania usamodzielnia się, usamodzielnią się, są stosowane jako automatyczna reakcja na wszystkie nieprzyjemne doświadczenia, osoba znajduje się coraz dalej od rzeczywistego i świadomego życia. W miejsce aktywnego życia całą energię pochłania unikanie nieprzyjemnych uczuć i doświadczeń. Jak ogólnie funkcjonuje życie, człowiek uczy się właśnie w rodzinie. Uczy się, jak wyglądają relacje, uczy się zasad przebiegu komunikacji, jaka jest nasza wartość, kim jesteśmy, jak radzić sobie z konfliktami, pokonywać kryzysy, jak można rozwijać swój twórczy potencjał, jaka jest reakcja na naszą siłę, jaka jest reakcja na słabości, ograniczenia i błędy, co jest dobre, a co złe czyli uczy się systemów wartości. Uczymy się zachowania społecznego, kultury, polityki, zaangażowania społecznego. W co wierzyć? Na czym polegać? Jak radzić sobie z trudnościami yy, uzależnienia, nałogi? Jakich zasad należy przestrzegać? Nakazy, zakazy, przepisy? Co to jest miłość i sposoby jej wyrażania. Yy, upraszczając, można powiedzieć, że są jakby dwie skrajne szkoły życia w rodzinie. Jest zdrowy, funkcjonujący system rodzinny, zdrowe strategie życiowe, którym można postawić znak równości żyć. Ze zdrowego systemu rodzinnego zawsze będzie życie. Istnieje też źle funkcjonujący, czyli dysfunkcyjny system rodzinny, któremu możemy postawić znak równości, przeżyć. Robimy wszystko, aby przeżyć i nic innego nas nie interesuje. I jak tutaj, to taki schemat, możemy zobaczyć, na czym polega zdrowy system rodzinny. Jak widzimy, w głównym miejscu znajduje, tu się, znajduje się tutaj miłość, która jest przekazywana całej rodzinie, i dzieciom, i wzajemnie rodzice sobie przekazują wszystkie te aspekty, wszystkie te wartości, które idą właśnie za miłością. Rodzice, którzy są ważnymi autorytetami przekazują takie sygnały i takie wartości, że wolno mi ufać, wolno mi czuć, wolno mi wszystko opowiedzieć i sygnały do dzieci również takie. Jesteś kimś szczególnym. Jesteś kochany również wtedy, gdy popełnisz błąd. I wtedy każde z dzieci, które pojawiają się w tej rodzinie stopniowo, krok po kroku jakby wchodzi w ten proces rozwojowy. To ich ego, to ich ja, może wtedy się jakby bardzo twórczo i w dobrym kierunku rozwijać. No już zaraz będziemy kończyć powoli. Dysfunkcyjny system rodzinny, wtedy wszystko jest nastawione na, na przeżycie. Tu widzę, że troszeczkę to się poprzestawiało. Chodzi mniej więcej o to, Y, tu nie ma miłości, nie ma, czegoś tak, y, nie ma miejsca na coś takiego jak miłość. Istnieje żelazne prawo. Yy, I tutaj jest tak, ja może podejdę i tych rodziców... A, tylko nie będzie mnie słychać wtedy, ale tak. Yy. Najważniejszy z rodziców y, jest to ważny autorytet, ale akurat jest on uzależniony i ta jego postawa jest dysfunkcyjna. Drugi rodzic, można go określić jako współuzależniony, który chce zrobić wszystko, aby ratować tą sytuację. Jest to rodzic ratujący. Tak jak mówiłem wcześniej, istnieje tutaj żelazne prawo, nie ma prawdy, nie ma miłości i przesłanki, które wszyscy członkowie tej rodziny odbierają poprzez różne sytuacje życiowe, poprzez swoje doświadczenia prowadzą ich, że wyciągają takie wnioski, nigdy nie ufaj, nigdy nie czuj, nigdy nie mów. Tu tworzą się takie jakby wzorce, tu kilka jest tylko podanych, może być jeszcze dużo, dużo, więcej wzorców takich powstających w takiej rodzinie dysfunkcyjnej, te wzorce mogą się mieszać ze sobą, to nie musi znaczyć, że to tylko takie, takie osoby, takie postawy mogą istnieć w takiej rodzinie. I tak jak mówiłem, najważniejszym celem wszystkich członków rodziny dysfunkcyjnej jest, jest przeżyć. Dzieci przyjmują jasno podzielone role i nie tworzą silnej świadomości siebie. Role te wiążą się z bardzo ważną ochroną. Prawdopodobnie będą te role odgrywać w późniejszych związkach i być może w późniejszym dorosłym życiu cała ich energia, nie tylko dzieci bierze na siebie wszystkie sprawy. Wszystko jest przecież w porządku, tak się wydaje. Wszyscy po prostu chcą jakby zamazać to, co się tak naprawdę dzieje w tej rodzinie. Dzieci mogą wchodzić właśnie w jedną z klasycznych ról takich jak może być dziecko bohater, może być dziecko kozioł ofiarny, może być dziecko niewidzialne, może być dziecko klaun rodzinny. Tutaj nie chcę się rozwodzić dalej, mniej więcej na tym już jakby będziemy kończyć. To jest jakby takie zaznaczenie, jak to może funkcjonować w rodzinie. Jakby tak pozytywnie dzisiejszą tą prelekcję chcielibyśmy zakończyć, możemy powiedzieć, że są już sposoby na radzenie, się, na radzenie sobie z tymi różnymi sytuacjami. Może nie jest to zupełnie to, co byśmy chcieli, ale jest to jakiś sposób lekarstwa, które naprawdę może przynosić dobre skutki, dobre, dobre owoce. Właśnie te grupy dwunastokrokowe, które mogą y, osobom, które nie miały rodzin albo miały rodziny dysfunkcyjne, w tych grupach te osoby mogą odnajdować nową rodzinę. Y, właśnie w tych grupach ludzie uczą się być za siebie odpowiedzialnym, uczą się żyć tu i teraz, uczą się nie koncentrować się na sobie, dawać sobie czas, i mieć dla siebie cierpliwość. Uczą się akceptować innych, odkrywać, że użalanie się nad sobą niszczy i unieszczęśliwia, pokonywać lęki i obawy, ćwiczyć opanowanie i równowagę, unikać agresji, postępować w sytuacjach konfliktów grupowych, które wywołują złość, nie mówić źle o innych, troszyć się w zdrowy sposób o innych, dostrzegać własne silne strony i wartości. Uczą się być prawdziwym. Uczą się, jeśli jest taka potrzeba, prosić o pomoc i tą pomoc przyjmować. I tak optymistycznie dzisiejszy ten wykład, jakbyśmy chcieli zakończyć, możemy stwierdzić, że w takim systemie warsztaty wreszcie żyją 12 kroków ku wolności mogą być tym miejscem bezpiecznym, w którym możemy wejść z tych złych schematów, w które zostaliśmy uwikłani, w które zostaliśmy wplątani. Mówiąc obrazowo i tak dosyć konkretnie, że z sytuacji, z sytuacji przeżyć zaczynamy dochodzić do sytuacji, w której wreszcie zaczynamy żyć. To na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo.